Są wakacje, a Ty mało sypiasz? Spałem dwie godziny, nic mi się nie chce. Teraz nagrywamy dla Ciebie audycje plenerowe. Bo wtedy pod noc najfajniej. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirany i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój w słuchacie Radia 9 Lubin. Tanti saluti Litalia. Italia. a ascoltare Radio 9 Lubin. E, mówi Kazik Staszewski, e, zachęcam do słuchania e, Radia Lubin 9. Mówi Grizzly Sisless Rocker. Słuchajcie, Radia Lubin 9. pozdro wielkie. Przez całe plenerowe wakacje nasz mikrofon jest jeszcze bliżej Was. Podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 158, a z Fordonu w Bydgoszczy witają Darek i Łukasz. Zwiedzanie Bydgoszczy zaczniemy od dzielnicy Fordon, która liczy sobie ponad 69 tysięcy mieszkańców. Wydanie Fordonu zaczniemy od, myślę, że najważniejszego miejsca w tej dzielnicy, czyli od Doliny Śmierci. Jest to miejsce, które pamięta egzekucje Polaków i Żydów, które odbyły się podczas II wojny światowej przez hitlerowców. W tym miejscu zostało zamordowanych ponad 1400 osób. Dolina Śmierci położona jest na zboczu Doliny Wisły, bo Fordon leży w Dolinie Wisły i drogą wchodzimy na górkę, na której jest postawiony pomnik ku pamięci ofiar, a po drodze możemy zobaczyć symboliczne groby zamordowanych. Kolejnym miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić w Fordonie jest jego stara część. Fordon w ogóle był wcześniej samodzielnym miastem, które w 1973 roku zostało wcielone do, do Bydgoszczy. W Starym Fordonie można zobaczyć rynek, również Funkcjonuje tam więzienie, które za czasów wojny było miejscem przetrzymywania zakładników, a także można zobaczyć starą synagogę, no i jest oczywiście piękny widok na Wisłę. I z Fordonu przeniesiemy się do innej części Bydgoszczy, skąd Łukasz Bydgoszczanin opowie o tym, co ciekawego zobaczymy w tym mieście położonym w samym centrum województwa kujawsko-pomorskiego. A do jakiego miejsca przeniesiemy się dowiecie się już po pierwszej piosence w dzisiejszej audycji. to go. Słuchacie dziewiątki, audycja wyjazdowa, wakacyjna, prosto z Bydgoszczy. Z Fordonu, dzielnicy bydgoskiej, przenieśliśmy się podróżując komunikacją miejską, tramwajami, autobusami do Starego Rynku. Gdzie oczywiście można zobaczyć kolejne atrakcje. i Jak to na rynku, no, możemy zobaczyć ratusz. Poza ratuszem zobaczymy wiele pięknych kamienic, dużo kawiarenek, restauracji, no i też zabytkowe kościoły. Ze Starego Rynku to już y, mamy bardzo blisko do Wyspy Młyńskiej, która w ostatnich latach wygląda coraz piękniej, a na Wyspie Młyńskiej y, możemy odwiedzić wiele muzeów, które są podzielone tematycznie, także pospacerować po wielu dróżkach, posiedzieć na ławeczkach, zwiedzić Wenecję Bydgoską, a także już niedaleko y, od wyspy jest położona Opera Nowa Bydgoska, z Wyspy Muńskiej parę kroków jest do jednej z głównych ulic bytkowskich, jak, jakimi jest ulica Gdańska. Na ulicy Gdańskiej możemy również zobaczyć wiele kamienic w stylu secesyjnym, a także wsiąść do tramwaju i odejść się w kolejne miejsce naszej podróży, o którym opowiem po kolejnej piosence. It's like we're on opposite ends of the world. Crossing the desert, crossing the sea, I'm searching for you, you're searching for me. Crossing the desert, crossing the sea, this life is strain. Yeah! na ulicy Gdańskiej do tramwaju, wysiedliśmy w lesie gdańskim z tramwaju. Las Gdański to nazwa nie tylko pętli, bo tak naprawdę to jest las. Pętla mieści się w, w, w samym lesie, właśnie, lesie gdańskim. Zobaczycie to na jednej z fotografii. Można tutaj dojechać m.in. niskopodłogowym, nowoczesnym tramwajem, ale także jakże bardzo kultowymi i naprawdę mającymi swój urok i klimat jeszcze starymi tramwajami, których wiele znajdziemy w Bydgoszczy, ale... Las Gdański to nie tylko ciekawostka w rodzaju pętli tramwajowej, bo stamtąd możemy udać się do, do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, w którym ym, mamy kolejnych wiele atrakcji. Idąc po kolei z pętli, idziemy wzdłuż ścieżki rowerowej i na której również wiele osób jeździ na rolkach, bądź innych tego typu urządzeniach. Pierwsze, co mijamy, to park rozrywki i linowy, w którym głównie dzieci mają szansę się pobawić, ale dla dorosłych też się na pewno coś znajdzie. Kolejnie mijamy Polany Różopole, na której się odbywają różne festyny i koncerty. Idąc dalej, dojdziemy aż do Ogrodu Botanicznego, który możemy znaleźć gatunki typowo polskie, ale również inne rośliny z innych części Europy. W ogrodzie botanicznym koniecznie trzeba odwiedzić e, piramidę energetyczną, a także wodospad, który e, znajduje się w, w kompleksie utworzonym e, z roślin górskich i skał. Także jest wiele miejsca do spacerowania i do wypoczywania e, blisko łona natury. Z ogrodu botanicznego możemy przejść od razu do ogrodu zoologicznego, w którym znajdziemy gatunki polskie, europejskie, a także z innych kontynentów. Po Pomyśleńcinku i okolicznych miejscowościach jest również kolejka wąskotorowa, która przysporzy wiele radości dzieciom i amatorom tego sposobu transportu. W tym miejscu kończymy naszą niestety krótką podróż po Bydgoszczy. Na pewno nie udało nam się zwiedzić wszystkiego, więc jeśli chcecie to sami y, odwiedźcie Bydgoszcz i... Odkryjcie wiele jej sekretów, a my udajemy się już na dworzec kolejowy, gdzie jedziemy do następnej miejscowości, z której będzie kolejna audycja. Z wizytą w klubie Pure Health and Fitness. Wywiady z klubowiczami. Kamil pozdrawia wszystkich, cześć. Informacje o klubie. Nasz klub oferuje basen, saunę, jacuzzi właśnie, zajęcia grupowe, na przykład jogę, czekari, aerobik. Wywiady z trenerami.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 W dzisiejszym 158. podcaście usłyszeliśmy dwa utwory muzyczne z serwisu muzykalnej dawne Safe Music Network, kamek Summer Rain oraz Sarona Englisha z utworem Crossing the Desert, Crossing the Sea, oczywiście wszystkie utwory na licencji Creative Commons. W dzisiejszej audycji również to już wszystko. W imieniu swoim, jak i Łukasza, dziękuję Wam za uwagę. A na kolejny podcast, numer 159, również wakacyjny, zapraszam za kolejne dwa tygodnie. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.